Minęła godzina 11, audycja Masz 3 Życia na 91,6 FM w Radiu Luz. Kłania się Adam Berdzik. Oraz Miłosz Szymczak i dzisiaj stworzymy wam temat, no chyba jednej z najważniejszych takich gali i nagród growych. Można wam powiedzieć, że to są Oscary w świecie gier wideo, bo nie wiem, co jest takim drugim zaraz po tej imprezie? Nie, nie kojarzę. to tak. Jest... To jest wyznacznik tej branży, czyli The Game Awards. Tak jest, The Game Awards znamy tegorocznych nominowanych. Od razu troszkę może zdradzimy szczegółów. Walka będzie bardzo, bardzo jednostronna między jednymi tytułami, jeśli chodzi o tytuł gry roku. Na pewno domyślacie się jakimi, ale o nich dopiero będziemy sobie mówić. Także zostańcie z nami, gramy do 12. Z okazji rozpoczęcia właśnie zbierania głosów w ramach The Game Awards opowiem wam o kilku wybranych przez nas kategoriach, wśród których są nominowane różne tytuły i zaczniemy od takiej chyba najbardziej popularnej, myślę nawet najbardziej casualowej kategorii, jeżeli pomijając oczywiście gry mobilne, gdzie pewnie są jeszcze bardziej casualowe, to jest kategoria, która ewoluowała wraz z grami, bo kiedyś gry akcji, gry przygodowe, to były dwa zupełnie oddzielne gatunki. Dzisiaj łączymy je w jedno. Tak jest, gry przygodowe kiedyś mi się jawiły bardziej jako takie point and click i trochę rozwiązywanie zagadek. Teraz faktycznie, e, wydaje mi się, że od pierwszego Asasyna tak trochę to się połączyło, że mamy i tego, i, i tą fabułę, i trochę rozwiązywanie tych zagadek i między innymi, no i wydaje mi się, że te gry naprawdę, naprawdę w tym roku mocno stoją, bo wśród nominowanych gier, chociażby możemy zagrać w wspomnianego już Asasyna, tylko oczywiście mówię o Assassin's Assassin's Creed Odyssey, moim zdaniem świetna gra, czy zasługuje na tytuł, to jest dopiero to się dopiero okaże, przypominam, że możecie głosować na stronie thegameawards.com Oddaj swój głos, także wy też macie tutaj coś do powiedzenia, w każdym razie Assassin's Creed powalczy z chciorami od Sony między innymi, tak, powalczy z God of War powalczy ze Spider-Manem, no i oczywiście powalczy chyba z grą, która najwięcej szumu wywoła w tym roku, albo wywoła w tym roku. No i jest, jest najświeższą z tych wszystkich, więc tak jest. jest najbliżej naszych miłych wspomnień, bo chyba niektórzy się wciąż w nią zagrywają. Ja się wciąż zagrywam, a mówię oczywiście o Dead Redemption 2, e, która jest czwartą grą dominowaną w tej kategorii, ostatnią grą to jest najnowszy Shadow of the Tomb Raider. Który tu mi najmniej pasuje, bo nie powiedzmy, żeby był aż na... Tyle dobrym hitem, żeby mógł konkurować no, z tymi kosiorami, no nie wiem jak Kosiorami, dobrze. Tak? Tak. tak, dobrze powiedziane. To są faktycznie kosiory, zarówno Assassin's Creed, okrzyknięty jednym z najlepszych asasynów, moim zdaniem dużo lepszy niż Origins, i bardzo mi się podoba kierunek, w którym Ubisoft idzie no Ubisoft, może przepraszam, God of War, czyli reboot serii powrót jakby troszkę do Kratosa w innym stylu, tak? Tak, po drugim czasie. Raz, że inny klimat, dwa, że inne trochę tak, mechaniki. Zmieniamy, zmieniamy Grecję na mitologię nordycką. Wszystkich byliśmy w Grecji, więc bogów, więc trzeba było znaleźć jakichś nowych. Mamy bogów nordyckich. Zmieniamy też troszkę mechanikę, no bo wcześniej gra opierała się przede wszystkim na quick time events, czyli tak zwanym tak zwanym, no nie, nie szybkich zwanym, akcjach. Po prostu wszystkie akcje, gdzie wciskamy przyciski w odpowiednim czasie, troszkę zmieniło, no i doszedł jeszcze nam syn, który nam całą grę komplikuje, no, ale God of War myślę, że w dobrym stylu powrócił i na pewno zasługuje na miejsce wśród dominowanych. No, na pewno na miejsce wśród dominowanych zasługuje nowy Spider-Man, który moim zdaniem był w ogóle obłędny, ja bardzo dużo czasu spędziłem w tej grze po prostu bujając się na pajęczynach po Nowym Jorku, niespecjalnie wykonując główne zadania, po prostu sam feeling, sam movement Spider-Mana był tak przyjemny, grafika stała na najwyższym poziomie, no... Dla mnie osobiście chyba to byłby ten numer jeden jeśli chodzi o przygodowe gry akcji. No Red Dead Redemption, z nim mam taki trochę problem, jeszcze o Red Dead Redemption sobie po, porozmawiamy, ale trochę jest zbyt wolne. Wiem, że się ludzie zachwycają internet 10 na 10 10 na 10 gra absolutnie genialna, zgadzam się z tym. Ale troszkę jest za wolno. I stwierdzisz, że zwolniejsza, od na przykład fabuły w Wiedźminie 3 Czy w jakimś sensie Wiesz, wolne? Dużo mam problemy z Red Dead Redemption Jeśli chodzi o system szybkiej podróży Który właściwie nie istnieje I miejscami łapałem się na tym Bo ten świat faktycznie jest ogromny I on jest przepiękny Tu absolutnie jakby, możemy spotkać kukluk klan Na trasie trochę się z nich ponabijać Możemy polować, możemy łowić ryby Możemy jeździć pociągami, dyliżęsami No właściwie opcji do zrobienia czegoś W Red Dead Redemption jest mnóstwo ale mimo wszystko gdzieś mi się zdarza, na przykład łapałem się na tym, że zostałem wyrzucony gdzieś daleko na skraj mapy z jakimś zadaniem i żeby wrócić do głównego wątku fabularnego, to musiałem przez całą tą mapę konno e, po prostu przejechać i o ile to się nadaje jako symulator kowboja, to dla mnie no 20 minut, no przesadzam, no ale te 10 minut z klikaniem ciągle e, pada, żeby ten koniechał odpowiednio szybko, to było trochę nużące. Trochę to sprzedam informacje z przyszłości, ale o Red Dead Redemption 2 jeszcze może porozmawiamy dzisiaj. W każdym razie została nam ostatnie brzydkie kaczątko, czy też, nie wiem, czarny koń, czarna owca, trudno powiedzieć, bo została nam ostatnia gra z tyrologii tego nowego, rebootowanego Tomb Raidera. W jakiej kolejności byś ustawił te trzy tytuły w ogóle? pod względem tego, który ci się najbardziej podoba, bo mi się wydaje, że każdy kolejny był chyba jednak trochę gorszy, mimo wszystko. Na pierwszy nas zaskoczył miła zmiana. Tak. względem tego, co mieliśmy wcześniej, troszkę taka w ogóle zmiana frontu, jeśli chodzi o klimat tej gry, ale tutaj trylogia, mimo że trzyma poziom, to jednak troszkę spadkuje. No to prawda, zwłaszcza, że ja bardzo byłem zawiedziony tym, co pokazano na E3, kiedy był wielki, wielki trailer, Square Enix ma przecież swoją własną konferencję i ujawnia uja jak będzie wyglądał Shadow of the Tomb Raider i ta gra po prostu tak klatkuje, widać, że ona nie, nie, nie, coś się z optymalizacją coś było e, nie taki na wielkiej zapowiedzi największych targów światowych, no ta gra po prostu tnie się widzę na ekranie, że ona no, nie do końca jej wychodzi, To, ale powiedzmy, że pomijając kwestie techniczne e, fabularnie nie ma nie jest źle, dla mnie jest okej, okay, ale faktycznie e, może nie wiem, czy dwójka nie była słabsza niż trójka, ale to jest moje tylko osobiste zdanie, w każdym razie Wydaje mi się, że o ile nowa Lara jest naprawdę dobra i podoba mi się ten pomysł na ten reboot i to było ciekawie zrobione, to przy Asasynie, przy Spider-Manie, przy Red Dead Redemption, no troszkę jednak niestety, troszkę brakuje. Tymczasem kończymy kategorię Action Adventure, a za chwilę wrócimy do Was z grami sportowymi. Kolejną kategorią, którą sobie z Wami umówimy, kategorią gier nominowanych do tytułu najlepszej gry, The Game Awards 2018, powiemy sobie o grach sportowych i tutaj gry sportowe obejmują także gry wyścigowe także, żeby nie było, nie ma osobnej kategorii właśnie nie wiem, czy kiedyś było to osobne, mam wrażenie, że mogli to kiedyś rozdzielać. W każdym razie y, gry sportowe, czyli gry, gdzie udajemy, że uprawiamy sport, przy czym właśnie w połączeniu z grami motorowymi trochę to się kłóci, bo teoretycznie... Nie, no czemu? Moim zdaniem okej, okay. i tu jest rywalizacja, i tu jest rywalizacja, zwłaszcza, że no oczywiście chyba sztandarową grą, która co roku jest nominowana do gry, eś, e, gry rok, najlepszej gry sportowej roku, to oczywiście FIFA. W tym tak, wypadku mamy I ma, e, sport ma sobie kolekcji bardzo dużo różnych dyscyplin, w szczególności tych, których w Polsce nie uświadczymy, bo przecież mają futbol amerykański, mają chyba nawet baseball. Tymczasem, no, jednak na całym świecie z tych wszystkich gier najbardziej się wybija soccer, czyli piłka nożna i właśnie ta gra jest tutaj na pierwszym miejscu na liście I co ciekawe, w stanie z szranki ze swoim arcywrogiem, czyli Pro Evolution Soccer 2019 i wydaje mi się, że niestety Pro Evo jest o ile w sercu za za młodości byłem wielkim fanem ProEvo, zawsze, e, zawsze wolałem ProEvolution Soccer od FIFA. No, tymczasem od już ładnych e, paru lat jednak Fifa tutaj rządzi e, niepodzielnie na tym podwórku, zwłaszcza, że w tym roku ProEvolution Soccer straciło to, co właściwie trzymało tych fanów najmocniej przy tej serii, czyli e, Ligę Mistrzów, tak? Wszystko poszło teraz do jej i Fifa ma dosłownie po prostu wszystkie najważniejsze światowe rozgrywki. rozgrywki. No i dlatego, o ile ProEvolution Soccer jako gra może się broni, ale jako taki cały sportowy produkt chyba no, do FIFA troszkę jej brakuje. Ale chodzi tylko o licencję, czy masz na myśli też na przykład rozgrywkę, gdzie FIFA oprócz samej gry dysponuje przecież tym trybem Ultimate Team. No, Ultimate Team FIFA jeszcze ma całą fabułę przygotowaną, mamy The Journey się nazywa ten tryb. Osobiście powiem wam, że jak nie lubię sam grać FIFA solo, to zagrałem FIFA solo właśnie po to, żeby sobie przejść fabułę. No Nie oszukujmy się, nie jest to jakiś szczyt fabuły, czy czy, czy jakieś nie wiadomo jakiej historii, ale całkiem przyjemnie, zwłaszcza jak graliście w poprzedniej The Journey, czyli w FIFA 2018, tą karierę tego Alexa Huntera się obserwuje no oczywiście, no to to jest tylko FIFA z lekką fabułką, ale na pewno e, bardzo przyjemny dodatek do, do całej rozgrywki. Moim zdaniem, e, f, jeśli chodzi o pojedynek Pro Evo i FIFA, no to FIFA tutaj jest zdecydowanym zwycięzcą, ale obok e, Pro Evo i FIFA mamy jeszcze tutaj nominowaną Forcę Horizon 4, czyli najnowszą Forcę. E, ja niestety nie miałem okazji zagrać, ale dużo czytałem, dużo oglądałem, no i, i chyba się ze mną zgodzicie. Ci, którzy widzicie to na YouTubie chociażby, że ta gra naprawdę wygląda... No, przepięknie. Tak, no myślę, że Forza w przeciwieństwie do swojego największego przeciwnika, czyli Grand Turismo, faktycznie zawsze jest troszkę do przodu, jeśli chodzi o grafikę, o efekty, o Też model zniszczenia. Feeling jazdy moim zdaniem dużo, dużo lepszy. Wspomniałeś, że piłka nożna nie jest do końca, że tylko piłka nożna właściwie sportowców interesuje, tymczasem nie. NBA 2K19 również znalazło się wśród nominowanych gier. Nie śledziłem tego, czy jej ma w swojej kolekcji najnowsze NBA, bo nie oczywiście też mają NBA tyle, że bez K w nazwie. Wydaje mi się, że tam mikrotransakcje zjadły poprzednią część i fani po prostu bardzo, bardzo, bardzo dali upust swojemu niezadowoleniu na forach internetowych i właśnie Właściwie mówiono już tylko, że jej, no to maszynka do zarabiania pieniędzy, niekoniecznie do tworzenia gier. W każdym razie NBA 2K19 to jest 2K Sport, czyli troszkę inne, inny wydawca, inne studio. No i chyba taki król, jeśli chodzi o koszykówkę, obecnym, w obecnym momencie. Czy ma tutaj szansę powalczyć z FIFA? To się okaże i ostatnią grą, jaką jeszcze tylko na szybko wam wspomnimy, to oczywiście trochę taki z przymurzeniem oka gra sportowa, bo mówię o Mario Tennis Aces. Ty jesteś fanem Mario. Jestem fanem Mario, nie mam osobiście, ale grałem w Mario Tennis Aces na PGA w tym roku. I się trochę zastanawiam, czemu to nie jest w kategorii gier rodzinnych, bo też taka istnieje Może się już po prostu nie zmieściło, bo Mario Tennis Aces to nie jest w żadnym wypadku symulator tenisa A raczej gra, która pozwala nam się świetnie bawić w mieszkaniu przed telewizorem, bo tam oczywiście E, sterowanie w tej najlepszym wydaniu to oczywiście sterowanie za pomocą joykonów. każdy gracz trzyma jeden joycon w ręce i machamy sobie e, po całym pomieszczeniu, mam nadzieję, że macie tyle miejsca w pokoju, bo no trochę miejsca tak gracze nie zajmuje nawet myślę, że więcej niż e, jakaś gra tańczona. Ale warto sobie sprawić takiego Mario Aces dla własnej totalnej przyjemności już powiedzmy, że pomijając to, czy to będzie tytuł najlepszej gry roku sportowej czy nie? E, no mówisz własnej przyjemności, dla przyjemności własnej kogoś obok, bo nie nie, nie wiem, nawet nie specyficzmy od tego trzy, do jednego gracza, bo to jest oczywiste, że to grać we dwóch przynajmniej i... nie, Jak ktoś od Nintendo właściwie, to zawsze coś na dwóch chyba No nie zawsze, ale Nintendo zawsze aspirowało do takich gier rodzinnych, trochę salonowych i myślę, że Mario Ace, Tenis Aces tu się jak najbardziej sprawdza, więc tak, świetna rozgrywka świetna i świetna rozrywka dla dwóch osób Także podsumowując, gry, które są nominowane do kategorii najlepszej gry sportowej 2000, 2018 roku to FIFA, nie 19 Forza Horizon 4, Mario, Tennis Aces, NBA 2K19 oraz Pro Evolution Soccer 2019, a za chwilę dowiecie się, jakie gry zostały nominowane w kategorii multiplayer. The Game Awards, czyli coś, co nazywamy Oscarami w świecie gier wideo Impreza, która już nominowała gry do swoich poszczególnych kategorii Oczywiście można na stronie thegameawards.com głosować Tymczasem my przedstawiamy Wam niektóre wybrane z tych kategorii I teraz przyszedł czas na kategorię najlepszej gry multiplayer, czyli gry dla wielu graczy Tutaj oczywiście jak zwykle pięć pozycji w tej kategorii, przy czym na samej górze, alfabetycznie, na stronie jest to pokazane alfabetycznie, może zaczniemy właściwie od tej pierwszej pozycji, czyli Call of Duty Black Ops 4, które troszkę zmieniło oblicze Call of Duty. No, zmieniło oblicze Call of Duty i chyba zmieniło też oblicze trochę Battle Royale wszystkich, tak, bo w zeszłym roku w tych grach multiplayer to oczywiście właściwie walka toczyła się między Fortnite'em a PUBG. Teraz PUBG w ogóle nie ma wśród nominowanych, ale to może też dlatego, że to jest zeszłoroczna gra, powiedzmy, miała premierę Właśnie, Grudny. ciekawe czy by się załapała na Grudny. tę listę, gdyby miała premierę w tym roku. No pewnie, podejrzewam żeby się załamał, e, załapała, no bo jednak co tu o PUBG nie mówić to playerbase jest dalej spory może nie taki jak był, ale no ale jednak jak gra po 700-800 tysięcy ludzi dziennie no to e, dalej trochę tam e, jest kim pograć, że tak powiem ale faktycznie Call of Duty po raz pierwszy e, Black Ops bez fabuły tak, e, mamy tylko właściwie ten Battle Royale, mamy zwykły multiplayer czyli klasyczny deathmatch czyli te małe mapy. Mamy też e, tryb z zombiakami. Dużo ludzi twierdzi w internecie, że to jest pogromca PUBG. E, ten nowy, nowy Call of Duty, bo w końcu jakieś studio z ogromnymi zasobami, z ogromnym doświadczeniem faktycznie wzięło się e, za Battle royala. No i sprzedażowo póki co e, pomysł, mimo, mimo braku fabuły, co dla mnie troszkę się wydaje dziwne, no bo jednak jestem przyzwyczajony, że Call of Duty to fabuła, e, to kampania dla pojedynczego gracza. Tutaj takiej kampanii nie ma, a ewidentnie graczom to w ogóle nie przeszkadza. Kolejna na, na liście jest gra, która jest trochę oszukana, bo to jest Destiny 2, a to nie jest gra Destiny 2, która miała swoją premierę 6, którą można dostać zresztą dzisiaj za darmo nie wiem, czy już jeszcze aktualna rzecz, ale w każdym razie była dostępna przez jakiś czas za darmo. Tymczasem tu na liście nominowanych jest Destiny 2 Forsaken, for czyli taki, no mimo wszystko dodatek, To prawda ogromny, można porównywać z tymi dodatkami Wiedźminowymi, ale mimo wszystko to jest tylko dodatek do gry. Nie wiem, dla mnie Destiny osobiście to jest troszkę niespełnione niespełnione oczekiwania, ja liczyłem, bo pierwsze Destiny wyszło tylko i wyłącznie na konsolę, ja dużo czekałem, o, w końcu będzie może ciekawy, jakiś taki RPG shooter, e, w, dla pc PC-ów, druga część faktycznie wyszła też na pc pecety, no i moim zdaniem, i też patrząc na to, jak internet w nią zareagował, to na początku, byli, na początku byliśmy bardzo entuzjastyczni, ale potem im głębiej w las, tym ciemniej, liczba graczy stale spadała, tam nie do końca, niektórzy zarzeczali, że jest kiepski endgame, że, że właściwie to nie jest za bardzo innowacyjna, ta gra mimo wszystko, no ale Destiny 2 Forsaken faktycznie znalazło się, znalazło uznanie w oczach nominujących tutaj do tych kategorii, moim zdaniem Szans na zwycięstwo w tej swojej kategorii nie ma żadnych, ale był nasz kolega z audycji Michał Hawełka, który kiedyś prowadził tutaj razem z nami Masz trzy Życia, rozmawiałem z nim niedawno i on bardzo sobie chwali, mówi, że od czasu do czasu wraca i to jest przyjemne, ale czy to starczy, żeby pokonać chociażby Call of Duty czy w Fortnite, czyli kolejną grą nominowaną w tej kategorii, to, to moim zdaniem nie. No Fortnite to właśnie jest ten, y, zastępca rok temu był PUBG, y, w tym roku Fortnite, y, czyli as, y, w rękawie Epic Games, y, które no, przewróciło rynek y, tych battle royali na drugą stronę, na, na koszulkę na lewą stronę, coś takiego, bo y, Fortnite y, mimo swojej dziwnej mechaniki, no, zyskał przychylność graczy o wiele lepszą niż PUBG, które przecież no, było... No przede wszystkim pamiętaj, że Fortnite był całkowicie za darmo. To jednak dla wszystkich dzieci, wszystkich młodych ludzi jakby no to jest wielki plus, po prostu naciskam trzy guziki, 10 minut później mam grę, ale wydaje mi się, że o Fortnite zostało powiedziane już wszystko i chyba nie ma co specjalnie się tutaj rozwodzić, Fortnite nominowany. No Fortnite jeszcze jedna mała uwaga, że dostał się na Switcha w przeciwieństwie do PUBG, który tam nigdy nie zagościł chyba już nie zagości. PUBG chyba zostało ostatnio dopiero ogłoszone na PlayStation, także <grym> dwa lata po premierze. Zdaje się, dwa lata odkąd już gramy w PUBG, wersję tą Early Access wyszła w marcu chyba 2017. No nic, w każdym razie Fortnite jest się na liście. Kolejną interesującą bardzo moim zdaniem grą jest tegoroczny Monster Hunter. Tak, on dotąd wychodził na konsolki przenośne, nie będę na tego 3DS, nie szczęsnego, który już troszkę y, widać po nim jego wiek. Mimo to udało się twórcom wymyślić coś nowego, zrobili Monster Huntera y, MMO, czyli już nie takiego prostego, gdzie graliśmy między sobą z kolegami, tylko nagramy ze wszystkimi na całym świecie. Stąd też nazwa Monster Hunter World i przeniesienie z tej małej konsolki na no, główne platformy, czyli pc PS4 i Xbox One. I musimy zaadresować tutaj tego słonia w pokoju, który jest która, mam na myśli ostatnią grę nominowaną w tej kategorii. Mówię oczywiście o najważniejszym ekskluzywie Microsoftu na konsolę Xbox w tym roku, czyli o grze Sea of Thieves, e, która no cóż, zapowiadała się naprawdę fantastycznie, e, no ale niestety totalnie rozczarowała. Jeśli chodzi o gameplay, jeśli chodzi o zawartość, tak, to była pięknie wyglądająca piracka przygoda, w której nie mamy co robić. Nie ma endgame'u, tak. Po prostu nudzimy się, stoimy samotni na morzu, gdzie jest zaledwie parę statków i żeby się dostać do wroga, czy do kolejnej wyspy skarbów, to trzeba się sporo napływać. I wszyscy ci wrogowie wyglądają tak samo, tak? mieliśmy właściwie trzy rodzaje przeciwników. Oczywiście teraz się zmieniło, jesteśmy już... Sporo dodatków jest na LC. Tak jak jesteśmy chyba po trzecim, zdaje się, dodatku, który sporo wprowadził zmian do Sea of Thieves. Niestety obawiam się, że bardzo niewielka grupa graczy się o tym przekonała. Dowiedziałam, może, bo już dawno porzucili ten tytuł. bo Gra się sprzedała. Pamiętam, że Microsoft zastosował taki bardzo fajny Fortel, że ta gra była dostępna w ramach ich abonamentu Xbox Game Pass i można było po prostu w grę od razu w dniu premiery za 30 zł, wykupić abonament i od razu cieszyć się grą za 250 zł. Czyli dużo ludzi się zdecydowało, żeby dodać to do biblioteki swojej. Oczywiście Microsoft obebnił sukces, miliony egzemplarzy sprzedanych. No i gra bardzo szybko, bardzo szybko, niestety się nam znudziła. Tak jak mówię, dużo się do tego czasu zmieniło, ale żeby ten, żeby ten fanbase, czyli ta liczba graczy, która była w dniu premiery się zachowała no to niestety bardzo, bardzo, bardzo Sea of Thieves jest od tego daleku jak dla mnie ta gra powinna być nominowana w kategorii rozczarowanie roku a nie najlepsza gra multiplayer roku, no ale cóż tu się znajduje. Dobrze, będziemy, będziemy zaraz zmieniali kolejną kategorię bo powiemy sobie o grach, które wyszły już jakiś czas temu, ale wciąż są wspierane przez deweloperów i wciąż cieszą nasze oczy i uszy Będziemy sobie teraz rozmawiali o grach, które wyszły może już jakiś czas temu, ale dzięki ciężkiej pracy twórców i dzięki dodawaniu ciągle nowej zawartości te gry, mimo że może już nie, nie, te, nie tegoroczne, przynajmniej nie wszystkie są tegoroczne, to e, dynamicznie się rozwijają i dzięki temu e, przyciągają coraz to nowych graczy i wydaje mi się, że e, powinniśmy tutaj zacząć od Tytuł, który swego czasu stał się synonimem oszustwa, synonimem e, hejtu w internecie, tak? Synonimem oszustwa przez deweloperów. Bo oszustwa inwestorów. No, wszystkim jakby tutaj nic nie wyszło, a mówię oczywiście o No Man's Sky. No Man's Sky znane z y, obietnic, tak? Sean Murray, czyli człowiek, który był y, tfa, twarzą tego studia, dokładnie naobiecywał naprawdę no kosmiczne rzeczy na premierę. Zdaje się, że w 2016 roku była już premiera tej gry. No i Halo Hello Games i No Man's Sky, tak jak mówię, stały się absolutnym synonimem no, oszustwa No Ale troszkę, te wszystkie te obietnice były podtrzymane tym, że no, nad grom objął patronat, sam, samosony, Sony wzięło. Tak jest, dokładnie. Sony Entertainment tutaj firmowało tą grę swoim, swoją marką. No i, no i co tu dużo mówić, no nie wypaliło, nie wypaliła premiera, znaczy o ile ilość kopii była odpowiednia, sprzedanych oczywiście, gra znalazła bardzo wielu bardzo wielu nabywców, zwłaszcza... może odjąć te zwrócone. Potem, no, potem zwracali. W każdym razie No Man's Sky bardzo się zmieniło, słuchajcie, bardzo się zmieniło, naprawdę mm, ta gra, jeśli teraz, jeśli dwa lata temu wyszłaby taka, jaka jest obecnie, no to na pewno nie byłoby takiej, w sieci takiego zamieszania. Przyznajmy, no nie, nie dorosła do tego, o, o jaką opisywano, ale już jest pełnoprawnym tytułem, w przeciwieństwie do tego, do tej protezy, którą dostaliśmy przy premierze. Znaczy się to, co żeśmy dostali po premierze, no to nie wiem, ja się, ja po prostu trochę nie wierzyłem własnym oczom, na szczęście w wstrzymałem się z zakupem y, od razu na premierę, chociaż bardzo mnie ciągnęło. Tak, to jest taki zagraniczny punkt, kiedy ludzie przestali brać preordery przede wszystkim. O, nie wiem, wydaje mi się, że <laughs> jej tutaj troszkę y, też pomogło, anty, chyba należałoby powiedzieć. Y, kolejną grą w tej kategorii jest y, Overwatch, Overwatch od Blizzard'a. Blizzard, który ostatnio trochę miał, zaliczył niezłą wtopę, jeśli chodzi o Diablo Immortal, tak, bo ogłosili na nie, że będzie nowe, nowe Diablo i zaraz potem powiedzieli, na komórki. <grym> Te dwa słowa naprawdę zniszczyły wszystko w tym akcję Takie, No to prawda, że akcje Blizzarda faktycznie po tym ogłoszeniu poszły w dół. W każdym razie e, na szczęście z Overwatchem takich wtop na razie Blizzard nie zalicza. Overwatch naprawdę e, ciągle ciągle się rozwija. Co chwilę słyszę o jakichś eventach, co chwilę słyszę o jakichś skórkach, Ах! bardzo często dodawani są nowi bohaterowie. No właśnie ogłaszane podczas przede wszystkim BlizzConu, też nowa bohaterka chyba. Kolejna, kolejna postać, także Blizzard w ogóle znany jest z tego, że tworzy wokół tych swoich gier takie fantastyczne lore, tak, poza też jakby tym, co jest tym samym core tej gry, powiedzmy, czyli tam tu mamy w przypadku Overwatcha Strzelanka, ale też mamy całe historie o tym, jak ci bohaterowie ze sobą się, jakie interakcje wyglądają między tymi bohaterami poza samą grą, także naprawdę tutaj ukłony dla Blizzarda moim zdaniem jak najbardziej zasłużona nominacja. Ale spodziewana. Blizzard jest takim mistrzem tzw. tak zwanych ongoing. On jak się raz do czegoś przyłoży, to się tego trzyma. Diablo 2 zresztą dostawało bardzo długo spacze Jeszcze 20 lat po premierze. Nie inaczej jest przecież zwowem, który no troszkę jest dojną krówką Blizzard, więc też jest cały czas trzymany przy życiu. Kolejną grą tutaj no, nominowaną w tej kategorii jest Fortnite. I chyba dlatego, że faktycznie ten szał, który wybuchł na Fortnite w zeszłym roku, twórcom udało się bardzo bardzo fajnie podtrzymać przypomnę chociażby taką e, głośną akcję w internecie kiedy e, mówiło się że o teraz mamy najpotężniejszy cross czyli najpotężniejsze jakby e, przenikanie się świata gier i świata filmów w tym przypadku bo do gry zawitał chociażby Thanos tak e, z mega produkcji Marvela e, Avengers e, a z Avengersów po prostu, tak. boże, przepraszam bardzo. Najlepszy. I faktycznie wyszło to fantastycznie, tak jak żeśmy wspomnieli wcześniej, gra jest darmowa, ciągle rozwijana, twórcy bardzo się starają, żeby trochę zrobić z tego Fortnite'a grę sportową, jeszcze troszkę im brakuje, bo ten endgame sam już jakby, czyli koniec tej rozgrywki, tej battle royalowej, no nie wygląda tak jak jeszcze chyba powinien być, ale w każdym razie Fortnite, no rzeczywiście brawa dla epików za to, w jaki sposób wspierają i to... No jak wygląda dzisiaj Fortnite, to jest bardzo w dużej mierze ich zasługa. Myślę, że z zakresu tego wsparcia, wsparcia chodzą też takie dziwne eventy, typu nie wiem, spadająca kometa, która gdzieś tam w pewnego dnia faktycznie spada na mapę, no to jest coś, czego w PUBG nigdy nie mieliśmy, w się nudziło, było powtarzalne tutaj za każdym razem e, twórcy dają nam, dają nam coś nowego. Na liście jest jeszcze m.in. Destiny 2, o którym już powiedzieliśmy wystarczająco, myślę, e, to jest po prostu wielki, ale mimo wszystko dodatek do Destiny 2, e, które zresztą na PC-tach rozdawane za darmo no, nie, nie wygląda na to, żeby Bo od było... razu świadczy o tym, jak ta gra, jaką popularność zdobyła, skoro po, po roku od premierze już można ją dostać za darmo. Ale ostatnim tytułem, jak, o jakim e, powiemy sobie w przypadku gier e, tych najlepiej wspieranych, czyli czy ciągle wspieranych, to oczywiście Tom Clancy's Rainbow Six Siege czyli gra, która przeszła ogromną drogę od tej premiery po dzień dzisiejszy. Szkoda, że trochę polskim kosztem, tak się przynajmniej w Polsce mówi, bo mieliśmy na wakacje dostać zupełnie polski dodatek z polskimi operatorami, z polskimi mapami i w ogóle nasz kraj miał tu być jakby jednym z pięciu krajów w tym sezonie, który miał być bardzo, bardzo silnie obecny. Zamiast tego Ubisoft zdecydował się wprowadzić operację zdrowie, jak to nazwał, czyli no, po prostu usprawnić gameplay, też to w jaki sposób e, czy działają, działa samostrzelanie, samobudowanie, osłon. W każdym razie Rainbow Siege, Six Siege e, bardzo dynamicznie też się rozwija. Widać powstają ligi, e, coraz więcej ludzi w to gra. Bardzo to jest chyba, chyba jeden z lepszych przykładów na to, jak można e, fajnie rozwijać grę, z czego Ubisoft właściwie był no, na pewno nie, trzeba powiedzieć, że chyba był jakby antytezą tego, jak rozwijać gier, bo Ubisoft się mówiło, że tworzy, wyciska ostatnią, ostatnie wody z gier, i potem właściwie one już są tylko do przemiału. Tak, tymczasem Siege mimo tego, że wydawałby się grą jednorazową jest cały czas fajnie wspierany przez producenta i została nam na koniec jeszcze jedna kategoria, oczywiście ta najważniejsza, tak jak w Oscarach tu mówimy o Game of the Year, chyba tak to można nazwać tę kategorię, czyli gra najważniejsza w roku 2018, o niej powiemy już za chwilę. Powoli zbliża się godzina 12, ale my jeszcze mamy dla Was najważniejszą kategorię, jeśli chodzi o tegoroczne The Game Awards, czyli growe Oscary, czyli kategorię, w której możecie głosować i wyłoniony zostanie tytuł, który dostanie zaszczytne miano gry roku 2018 i tu od razu następnie powiem, że... Bardzo mocno się pokrywa to z nominacjami w przypadku gier, o których mówiliśmy na początku, czyli action-adventure, czyli te przygodowe gry akcji. W jakiś sposób to zwraca te trendy na świecie. Mimo wszystko najwięcej ludzi gra właśnie w gry akcji połączone z przygodą. Fajna fabuła, jest co robić jeśli chodzi o zakres mechanik, więc tak naprawdę wszystko to, czego gra potrzebuje. Tak jest, bo dokładnie cztery zdaje się z pięciu gier, które zostały nominowane w kategorii przygodowe akcji trafiły też do kategorii gry roku. Tak jak mówisz, bardzo dokładnie pokazuje to, w co ludzie obecnie grają i też na jakie tytuły studia wydają największe pieniądze. Zacznijmy sobie od tegorocznego Assassin's Creed Odyssey. Tak, czyli po raz pierwszy Assassin's Creed zawituje, przynosi się do Grecji. Możemy sobie wybrać między dwoma bohaterami, albo gramy kobietą, albo gramy mężczyzną. Moim zdaniem fantastyczna gra. Bardzo mi się podoba kierunek, taki bardziej Soulsowy, jak to się teraz mówi, w jakim Assassin's Creed zmierza. Dużo inspiracji ja zauważyłem przynajmniej Wiedźminem. No, to co... wszyscy zauważają, teraz w internecie się wpiszę dwa tytuły swoim, obok siebie. No. Swoją drogą, to prawda, ale jest, jest ten tryb detektywa, jakby powiedzmy, że możliwość oszuki odszukiwania śladów, także mówiąc o tym, że gra się inspiruje Wiedźminem, to dla mnie to jest jak najbardziej na plus oczywiście. No tak, jak, jeżeli się inspirować, to najlepszymi. Tymczasem na liście na kolejnej pozycji alfabetycznie jest gra, o której być... Może, być, może nawet nie słyszeliście. Nie słyszeliście, dokładnie. Tak, Celeste, czyli platformer, co jest ciekawe w tej akurat kategorii. Jeszcze w takim klimacie pixelartowym, przynajmniej tak on wygląda, który ukazał się nie tylko na tych głównych platformach, czyli PC, Xbox One i PS4, ale też na Switchu, gdzie myślę, chyba się najlepiej sprzedał, bo jeżeli spojrzeć na... Tak, bo teraz szpilkę ci wbije, bo Switch to nie jest pełnoprawna platforma do grania. <laughs> nie, po prostu myślę, że jak widziałem zachwytę na tą gruntę, przede wszystkim właśnie w kategorii gier na Switcha no bo na patycie przyznajmy to nie jest gra, w którą się damy przed 30 trowym ekranem z kartą graficzną Dokładnie. za 3000 tylko to jest gra, w którą gramy chętnie gdzieś tam. W... Taki casual. Casual, ale bardzo przyjemny. Raz, że grafika, mimo pixel art, jest świetna. A dwa, jeśli chodzi oczywiście o estetykę, a nie o jakość, taką mierzoną pikselami, A dwa, że ma fajną fabułę, bardzo. Oczywiście główna bohaterka ma jakiś tam cel do osiągnięcia walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami. Bardzo przyjemny tytuł. Myślę, że gracze Switchowi na pewno docenili. Jeżeli nie mieliście okazji zagrać, to chociażby na PC czy na konsoli tej większej, spróbujcie sobie. Tej prawdziwej konsoli. Nie, po prostu większej rozmiarem. <grym> Tej prawdziwej konsoli, a kolejnymi grami, które trafiły, no, chyba na zwycięzcę jakby obecnej wojny konsol, czy wojny generacyjnej konsol, które, czyli gry, które trafiły tylko i wyłącznie na PlayStation 4. Mówię oczywiście o tegorocznym God of War i mówię oczywiście o tegorocznym e, Spider-Manie. Oby, o obydwu grach już żeśmy wam e, wspominali. Obydwie należą do kategorii absolutnie must play, jeśli macie PlayStation 4, właściwie jeśli macie PlayStation 4, to warto dla tych gier e, taką konsolę sobie sprawić, e, obydwie epickie, obydwie zbierające e, oceny w 8 na 10 i wyżej właściwie nie widziałem, e, żeby ktoś tam specjalnie miał większe problemy e, zarówno ze Spider-Manem i God of War. No tak, można powiedzieć, że jesteś zwycięzcą do, dla Sony, bo przejęło 1 trzecią, e, ich ekskluzywie to 1 trzecia przecież tego składu gier roku i myślę, że mm, osobiście Osobiście jestem w stanie przyznać, że któryś z tych tytułów może nawet zakończyć z tym złotem. No nie, nie chcę zadać swoich preferencji, ale... Myślę, że o preferencjach naszych jeszcze sobie za chwilkę powiemy. Jeszcze mamy dwie gry w tej kategorii, które zostały nominowane. Kolejna to jest Monster Hunter World, czyli tytuł, o którym też żeśmy już mieli okazję sobie powiedzieć przy okazji multiplayera, czyli Capcom przenosi Monster Hunter do internetu. Ja, ja nie wiem, ja nie jestem fanem tego typu gier. Ale rozumiem ten fenomen, bo bardzo przyjemnie na przykład się to ogląda na Twitchu. Tak, no i gra się też bardzo fajnie, ale mimo wszystko przyznam, że to nie jest gra, którą grają wszyscy. To jest jakaś tam nisza y, tych ludzi, którzy y, lubują się. Chyba że przede wszystkim ci, ci, którzy mogli przyjść od Nintendo, jednak. Ktoś, ci ludzie z Nintendo zawsze mają pc w domu i taki Monster Hunter. Oczywiście, mają. że mają, bo muszą mieć coś jakiś sprzęt do grania. <laughs> Cały raz mi przygryzasz. W każdym razie myślę, że to oni w większości zasilają fanbase Monster Hunter World i oni też z ich powodu tak gra się tu na liście znalazła, no i jeszcze jeden rodzynek w cieście na koniec, y, który nie mógł przejść w tym roku niezauważony i jak wspomniałem wcześniej, jest najświeższym tytułem z tej listy. Czyli Red Dead Redemption 2 od Rockstara, oczywiście y, gra, która w tydzień sprzedała się w 20 milionach kopii niemalże, y, to tylko wam pokażę mniej więcej, jaki to jest, y, jaki to jest kolos, y, tak? Kolejna gra Rockstara, czyli absolutnego guru, można by powiedzieć, chyba y, dzisiejszego game devu. No tak jak mówię, mi ta gra, ja jakby jestem nią zachwycony, jeśli ktoś szuka symulatora kowboja, jeśli ktoś szuka troszkę dy dynamiczniejszej rozgrywki, to Red Dead Redemption może miejscami irytować, ale no, no nie ma co mówić, absolutnie trzeba sobie w Red Dead Redemption zagrać. Ale czy, panie Miłoszu, pana zdaniem jest to gra, która zdobędzie w tym roku tytuł najlepszej gry roku na The Game Awards? No ja się przyznam, że moimi typami w tej kategorii są... God of War i właśnie Red Dead Redemption 2. No proszę, a ja bym z kolei stawiał na Spider-Mana tylko? Nie ma, nie ma drugiej no, znaczy, nie ma alternatywy? Wyłaniam sobie tego, tą najlepszą grę, która moim zdaniem powinna wygrać i moim zdaniem powinien być to Spider-Man ze względu na fantastyczną oprawę graficzną, niezwykłą dynamikę. No ja jestem też fanem Spider-Mana ogólnie, powiedzmy, także rzadko kiedy mamy do czynienia, właściwie to nie pamiętam, gry o superbohaterach, która by była dopieszczona na takim poziomie właśnie jak, jak Spider-Man. Ilość możliwości i ten, te, te płynne ruchy, no ja po prostu zachwycony byłem, tak jak mówię no, wirtualna wycieczka po Nowym Jorku, każdemu polecam w Spider manie bo doznania są naprawdę, naprawdę niesamowite tak, tymczasem nasz czas już dobiega końca, zbliża się godzina 12, więc tylko przypomnimy, że mówiliśmy dzisiaj o The Game Awards, na które można głosować na ich stronie, na thegameawards.com, na każdą z kategorii, przy czym na tę najważniejszą chyba najbardziej warto, bo Game of the Year zdecyduje troszkę o tym też, jaki będzie kształt tych gier, które będą na przyszłości ukazywać. Tak jest, także głosujcie, wyrażajcie swoje opinie, pamiętajcie, że wy też macie tutaj wpływ na to, jaka gra zostanie ogłoszona najlepszą grą tego roku. My tymczasem będziemy się żegnali. Dziękujemy bardzo za uwagę. Adam Berdzik, Miłosz Szymczak i słyszymy się jak zwykle za tydzień w niedzielę o godzinie 11. Cześć!